i zrobisz wszystko, mimo ktoś ci powie sto razy nie, to i tak, i tak tam dotrzesz, tylko po prostu jakby życie weryfikuje trochę też i czas weryfikuje to, czy ktoś naprawdę ma tam być dzięki temu, że ciężko pracuje, stara się, nie poddaje się. To są wszystko czynniki, które jakby sprawiają, że jesteś albo nie jesteś. No tak. Więc to, że ktoś odpada na pewnym etapie wcześniej, później, przed finałem, tak naprawdę no nie, nie skreśla absolutnie nic. Zupełnie nic. To prawda, a Kleo jest doskonałym tego przykładem, Nie tak. wiem czy wiesz, ale Kleo odparła kiedyś e, podczas castingu w X Factorze. Wtedy Kuba Wojewódzki powiedział jej, że nie jest jeszcze gotowa na karierę. Ona po latach przyznała mu rację i powiedziała, że faktycznie jak patrzy na siebie no tak jest, sprzed lat, tak. czuje, że widzi mega zakomplikowaną mm -hmm. dziewczynę, która nie poradziłaby sobie w tym świecie. No, wykorzystała tę radę, wykorzystała ten czas, to doświadczenie i, I dzisiaj jest i o to trenerką w The I o to mi właśnie chodzi. I wszystko tak naprawdę um, sprowadza się oddać. do tego, tak, gdzieś po coś się, się do tego, że jak się nie poddasz, to po prostu tam dotrzesz prędzej, czy później. Autorem tego artykułu nie będę ja. Autorką będziesz ty. Dobra. Zakładamy ci w takim razie pod stronę autora. Dobra. Proszę w kilku zdaniach przedstawić się światu. Blanka. Mhm. Mm Ale ja od siebie. Tak, tak, ta, tak. Jestem okay. albo. Inaczej możesz zacząć. Coś śmiesznego trzeba. Jestem. To ja Bejba. tutaj to ja Beba. Tak zostałam. Przecinek tak, został, przecinek zostałam, zostałam redaktorką w serwisie sk. serwisu SKL. Tak też jestem zaskoczona. Zapraszam do czytania. Bez słów. <śleszy> <śleszy> no. Do to podautora w takim razie mamy gotową. Nie wiem co na to Magda Gessler, A, <grywa> ale, ale. Nie wiem, może może, yy, może się ucieszy. Mam nadzieję. Oczywiście pozdrawiamy Panią Magdę. Absolutnie zawsze. Przechodzimy w takim razie do pisania tego artykułu. Do tak. tytułu sobie jeszcze wrócimy. Dzieciwe. Dobra. Co o tym The Voice Kids? To napiszemy tak... The Voice Kids. Niesamowita przygoda, którą mam okazję przeżywać. Sprawdzenie siebie... Możesz to ładnie reagować jakoś. Mm -hmm. Sprawdzenie siebie y, samej. Mm -hmm. Sprawdzenie siebie samej. Skok na głęboką wodę. Głęboką wodę i niesamowite wspomnienia. długie to będzie? I wiesz co, tworząc mój team, The Voice Kids, um, to było bardzo ważne też. Właśnie, żeby ich trochę um, uchronić i zahartować mm -hmm. przed tym, co ich czeka tak naprawdę, bo kiedy te odcinki wyjdą i, i oni zmierzą się z, z ocenami, z hejtem czy nie z hejtem, niektórzy tak, niektórzy mniejszym, większym i tak dalej, oni się zmierzą z tym, że y, będą wiedzieli wszyscy w szkole, będą wiedzieli wszyscy na podwórku i sąsiedzi i tak dalej, i tak dalej. I jak później odpadną, albo źle zaśpiewają, albo źle to raczej nie, bo tam są takie talenty, że w ogóle na drugi temat. Ale coś się nie uda, coś nie wyjdzie, różni bywa i trzeba być tak naprawdę gotowym na wszystko, więc z mojej perspektywy, może to jakoś ładnie redagować, mhm. ale ja Ci powiem o tym, że e, cieszę się, że tak naprawdę mogłam e, przelać wszystkie swoje doświadczenia i całą swoją drogę, którą musiałam przejść sama de facto, mhm. Tak, żeby móc teraz um, tym wspaniałym, utalentowanym dzieciakom e, doradzić absolutnie od serca. E, zahartować je przed hejtem, przed um, słowem nie, nie wiem jak to ładnie e, ograć, przed e, re, re... rejection. Odrzuceniem? Przed rejection. I... <śmiech> I myślę, że to było dla mnie też ogromne sprawdzenie siebie, wiesz, ja też, tak jak mówię, na głęboką wodę totalnie byłam wrzucona i nie wiedziałam jak to będzie, ale też bardzo dobrze się poczułam w tej roli, wiesz, i ja mam dużo, wydaje mi się, takiego instynktu macierzyńskiego. I jest generalnie... naprawdę Naprawdę zupełnie... i zawsze to miałam. Mhm. Ale też widziałem to w tańcu z gwiazdami, mm. kiedy pojawiłaś się ze swoją siostrzenicą kuzynką... Kuzynką. Tak, tak, tak. I wiesz, i we mnie to jakby było od zawsze i dalej tak jest, więc yy, no ja po prostu nie mogę przejść obojętnie i bardzo dużo spędzam czasu w ogóle z że już produkcja ma takie. Wyganiali Bo... cię z tamtą tak. No, no, wiesz, zaproszę... plan zdjęciowy zakończony. A, planka, koniec, no nie, no mój e, więc, więc po prostu ja się też bardzo z nimi zżyłam. I to dobrze i ciężko też dla mnie potem. Coraz ciężej mi było. Natomiast e, tworzymy też e, mamy grupkę swoją w ogóle na Instagramie. Wam sobie piszemy. no w ogóle generalnie mamy, mamy taki swój super team i. Ja bardzo tym dziś taką kibicuję i mam nadzieję, że mogłam dać naprawdę od siebie e, wszystko. I że serio moje słowa i motywacja i to, że naprawdę przeszłam też przez bardzo dużo e, ciężkich momentów publicznych, e, przez bardzo dużo hejtu, przez dziwne artykuły już przy Eurowizji, ale też po Eurowizji. E, I tak naprawdę najważniejsze jest jedno – keep going. I idź dalej. Trudno. Jak to jest twoje marzenie, idziesz po to, ale przede wszystkim praca, bo etyka pracy to jest tak jak Messi i Ronaldo. Trochę tak mówią, ja się aż na tyle nie znam, ale z wiele osób, które rodzą się z niesamowitym talentem i często nie pracują. Tyle, ile pracuje ktoś, to może nie może być z aż takim talentem, ale zasuwać dzień i noc na to swoje marzenie. I to są bardzo ważne rzeczy, które ja chciałam dzieciakom przekazać. Że to, że macie talent, super, pięknie, mega, dziękujcie Bogu za to, ale pracujcie. Pracujcie i idźcie po to, mimo młodego wieku. E, i wcześniej zaczniecie oczywiście balans, twórzcie też memories. Mhm. I, I oczywiście korzystajcie z, ze swojej młodości i e, z dziecięcych wspaniałych lat. Natomiast jeśli to jest wasze marzenie, to trzeba po prostu po to iść i to gonić. To są wszystkie rzeczy, które starałam się bardzo przekazać i... E, i dowodzi, że się da. A czy właśnie, 11-12 lat to jest według ciebie dobry moment na rozpoczęcie kariery medialnej. Bo ja wiem, że zaczynałaś w podobnym wieku, mm. ale jednak nie był to mainstream. Nie. Działałaś trochę... Zaczynałam w sumie, jak miałam 13 lat de facto, jeśli chodzi o, o śpiewanie, o pisanie, śpiewanie. E, ale nie miałam tego momentu takiego, że jako nastolatka poczułam, że wie, że coś... Jesteś nie, nie sławna, o zaczynają o Tobie pisać tak, i, i stajesz się gwiazdą. Muszę przyznać z tej perspektywy, w której teraz jestem, że cieszę się, że trochę mi mnie to ominęło, bo... Bo no to musi być bardzo ciężkie, dlatego ja też uważam, że jakieś hejty na, na inne gwiazdy, które są bardzo młode, które są na stoletnim wieku czy w bardzo młodym wieku, naprawdę powinny być bardzo karcone i tego nie powinno być po prostu. No Zrozumcie, że to są naprawdę e, młode osóbki, które się jeszcze rozwijają. Oczywiście, że tak. Które... Że sława nie hamuje pewnych naturalnych na... procesów, takich jak dojrzewanie, wie? towarzyszące temu kompleksy, a, burza a, hormonów. Oczywiście, oczywiście wręcz może jej wspomaga trochę oczywiście. nawet jeszcze. W sensie na, ym, niekorzyść. na niekorzyść, dokładnie, więc. <laughs> Więc myślę, że y, czy to jest dobry wiek, zależy. Zależy dla kogo, zależy jakie mam wsparcie rodziny, zależy jak, y, jak mam wizyty trochę poukładane, bo to totalnie zależy. Y, natomiast myślę, że sposób, w jaki Te Wojski jest prowadzony, jak fajnie produkcja tam chodzi do dzieciaków, jak to wszystko jest naprawdę na super, super y, dobrej energii, dobrej atmosferze budowane, to to jest dobre miejsce, żeby zacząć swoją karierę. Cały wywiad Maksa Kruziewicza z Blanką czeka na sk.pl i na eskowym kanale na YouTubie. Eska Opole News Patrycja Śmigielska. Marzenia nie mają adresu zameldowania. Nie pytają o to, gdzie dorastasz, czy masz wsparcie bliskich. Czy codzienność bywa trudniejsza niż u rówieśników? O marzeniach dzieci z opolskich placówek opiekuńczo-wychowawczych opowie mój gość Adam Kita. Eska Opole Skąd wziął się pomysł na stworzenie książki? Czy to kontynuacja Twojej autobiografii, czyli historii wychowanka z domu dziecka? Myślę, że pomysł napisania książki o marzeniach, to przede wszystkim jest książka o marzeniach, wziął się z tego, że dzieciaki często w placówkach o czymś marzą, ale tak naprawdę nie do końca wiedzą, jak mogą to przedstawić i komu o tym opowiedzieć, albo co zrobić z tymi marzeniami, które jakby gdzieś mają. I ja stwierdziłem, że jeżeli napisałem już swoją pierwszą książkę na temat tego, jak ja spełniłem swoje marzenia, może zawrę, jak marzenia ich, tylko że jakby w książce naukowej, czyli jakby coś oparte o trochę o naukę, ale też jakby o ich aspiracje, o ich przyszłość i o tym, o czym oni tak naprawdę marzą. A trudne było to, żeby one tymi marzeniami się z Tobą podzieliły, żeby Tobie zaufały, no bo jednak o marzeniach i rozmawiać tak z pierwszym, lepszym człowiekiem. Myślę, że nie było to trudne, ponieważ jakby ja te dzieci znam, więc to zaufanie już mieliśmy już dawno za sobą, więc najtrudniejsze dla nich było rozmawianie o przeszłości. Pojawił się dwukrotnie płacz. Musiałem przerywać jakby te wywiady, no bo jak na co dzień rozmawiamy, no to nie mówimy o tej przeszłości, a jednak ta przeszłość też jest powiązana z tymi marzeniami, więc te marzenia jakby wzięły się z tego, że ta przeszłość ukierunkowała to, o czym oni jakby marzyli i skąd jakby się to wszystko wzięło, więc to zaufanie już mieliśmy, więc tylko i wyłącznie musiały się otworzyć na te marzenia i rozmowy o przyszłości. I z iloma dzieciakami rozmawiałeś? Rozmawiałem z piątką wychowanków, a tak naprawdę było ich więcej chętnych, natomiast jeżeli chodzi o taką treść, żeby były te marzenia bardziej treściwe i ta treść tych marzeń, no to wziąłem tylko i wyłącznie pięciu wychowanków. I o czym marzą dzieci z domów dziecka? No i to jest pytanie bardzo skomplikowane, ponieważ ich marzenia są głównie skoncentrowane na tym, żeby wrócić do domu, ale też jakby ich marzenia wynikają z tej przyszłości. Czyli jakby na przykład mam dzieci, które marzą o tym, żeby wrócić do domu, ale też jakby marzenia są skierowane na jakby rodziców. Na przykład mam dziewczynkę, która bardzo marzy o tym, żeby zostać szefową supermarketu, ponieważ